Jest to 18. Tu program pierwszy polskiego radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balaze. Dzień dobry Państwu i zapraszam. Pokojowe rozmowy Iranu i USA w Pakistanie w tle ciągłe walki Izraela z Hezbolachem i spór o cieśninę ormus. Kolejni Ukraińscy jeńcy wrócili z Rosji. Od kilku godzin trwa wielkanocne zawieszenie broni, ale na Ukrainie mało wiary w jego trwałość. Elektryczne busiki ruszyły. W Tatrach rozpoczęły się pilotażowe przejazdy z turystami. Odjazdy z Zakopanego o godzinie 8.30 oraz o godzinie 9.30. Wszystkie irańskie łodzie dostawiania min leżą na dnie morza, napisał w mediach społecznościowych Donald Trump i ogłosił, że amerykańskie okręty wpłynęły do cieśniny Ormus i rozpoczęły jej oczyszczanie. Trump przekonuje, że Iran przegrywa na całej linii. Stracił marynarkę wojenną, siły powietrzne, sprzęt przeciwlotniczy, radary i fabryki rakiet i dronów. Jedyne, co im pozostało, to groźba, że statek może wpaść na jedną z ich min, pisze Trump. Ale Teheran zaprzecza. Jeden z przedstawicieli irańskiej armii zapewnia, że żaden amerykański okręt Dziś w cieśninie Ormus się nie pojawił. A to wszystko w dniu, w którym delegacje Waszyngtonu i Teheranu prowadzą negocjacje pokojowe w stolicy Pakistanu, Islamabadzie. I tu, jak się okazuje, nie cieśnina Ormus jest największym kłopotem, ale zawieszenie broni w Libanie. No i przerwanie wojny Izraela z Hezbollahem. Według al na stole negocjacyjnym jest zapis o ograniczeniu przez Izrael operacji w południowym Libanie. Iran chciałoby zawieszenie broni obowiązywało także wobec Hezbollahu. W ostatnich godzinach Izrael kontynuuje jednak ostrzał celów w Libanie. Amerykanie rozważają zaś możliwość odmrożenia irańskich aktywów. Nie wiadomo jak długo potrwają rozmowy wysokich rangą członków delegacji negocjatorów. Irańskie media informują jednak, że w przypadku wypracowania ram porozumienia zespoły robocze mogą pozostać w Islamabadzie nawet przez kolejne dni. Według katarskiej stacji obecnie delegacje Rozmawiają w cztery oczy z udziałem przedstawicieli Pakistanu. Po pierwszej rundzie rozmów nastąpiła przerwa, negocjacje mają być wznowione w trakcie kolacji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, i Jerozolima. To już ostatnia prosta wyborczej walki na Węgrzech i to ostatnie godziny, by zabiegać o każdy głos, także ten oddawany korespondencyjnie, a te mogą stanowić co najmniej 7% głosów. Głosowanie korespondencyjne na Węgrzech i w Polsce różni się, mówi Polskiemu Radiu Obserwator BWE, poseł Polski 2050 Paweł Ślis. Trzeba przygotować listy wyborcze o okręgach jednomandatowych w okręgu, z którego pochodzi ten mieszkaniec Węgier. I potem te głosy muszą być wysłane do odpowiedniego okręgu, do odpowiedniej urny wrzucone. Problem jest zorganizowanie tego, bo przecież my musimy wiedzieć skąd ten mieszkaniec pochodzi, żeby tą listę dla niego przygotować, a także zrobić to w taki sposób, żeby to było zanonimizowane. W aktualnościach Jedynki za godzinę odwiedzimy dwa wielkie wiece na finiszu kampanii wyborczej. Wiktora Orbana w Budapeszcie i Petera Madziara w Debreczynie. Kolejni ukraińscy jeńcy wrócili z rosyjskiej niewoli. Wołodymyr Załęski powiadomił o 175 żołnierzach i 7 cywilach. Wielu z nich jest rannych. Spora część żołnierzy przebywała w rosyjskich rękach od początku wojny, od 2022 roku. Ukraiński prezydent napisał też, że rozejm wielkanocny może być realnym krokiem w stronę zawarcia pokoju z Rosją. Ale wielu Ukraińców podchodzi do tego sceptycznie, bo nie wierzą Moskwie. O perspektywę długotrwałego zawieszenia broni pytałem w Użhorodzie, w ukraińskim obwodzie zakarpackim. Nikt z rozmówców nie wierzy tutaj Putinowi. Putin chce poprawić swój wizerunek w świecie, dlatego kłamie, ale już się tyle razy przekonaliśmy, że Rosjanie nie spełniają żadnych obietnic. Prezydent Załęski zapowiedział, że brak rosyjskich ataków w powietrzu, na lądzie i na morzu będzie oznaczał także brak ukraińskich odpowiedzi. Jak dodał, zawieszenie broni na Wielkanoc mogłoby się stać także początkiem realnego ruchu w stronę. Pokoju. Taką propozycję Ukraina przekazała Rosjanom. Z Urzhorodu, Paweł Buszko, Polskie Radio. A zawieszenie broni ma obowiązywać do jutra. To są aktualności jedynki. Elektryczne busy rozpoczęły kursy z pasażerami w Tatrach. To na razie pilotaż. Pojazdy kursują dwa razy dziennie między Centrum Edukacji Przyrodniczej w Zakopanem, a tym w Dolinie Kościeliskiej. I jak dodaje dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski, przejazd jest bezpłatny dla turystów, którzy kupią bilet na zwiedzanie. Pomysł jest dość prosty. Wystarczy wejść na stronę internetową, kupić bilet online na wystawę w Centrum Edukacji w Dolinie Kościeliskiej. Tam jest specjalna pula takich biletów. odjazdy z Zakopanego o godzinie 8.30 oraz o godzinie 9.30. Pilotaż potrwa do piątku i od jego wyników zależy, czy takie rozwiązanie zostanie wprowadzone także na wakacje. A w Bieszczadach niedźwiedzie znowu pojawiają się wśród zabudowań. Są spotykane w gminie Solina i to niemal codzienność, mówi wójt Ad, Adam Piątkowski.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 Porę na sport przed mikrofonem Rafał Bała. Widzew Łódź pokonał Termalikę Nieciecza 1-0 do 0 w meczu 28. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Obydwie ekipy bronią się przed spadkiem, ale po tej porażce Termalika ma coraz mniejsze szanse na otrzymanie się w elicie. Trwa mecz w Lubinie, Zagłębie podejmuje Radomiaka i pod koniec pierwszej połowy prowadzi 1-0. do 0. Reprezentująca Polskę Linda Klimowiczowa przegrała w Gliwicach z Oessandrą Olinikową 4 6, -6 w spotkaniu rozgrywanym w ramach starcia Polska-Ukraina w Billie Jean King Cup. Ukraina wygrała tym samym całą rywalizację 4 do 0, ale już wcześniej przy stanie 3 do 0. Ukraińskie tenisistki zapewniły sobie grę w turnieju finałowym. A awansie rywalek zadecydował wynik dzisiejszego debla. Maja Chwalińska była rozczarowana. Trochę taktyka, trochę szczęście, bo jeśli się nie mylę, to miałyśmy piłki setowe w pierwszym secie? Te dwie albo trzy? Więc no, byliśmy bardzo blisko. No, tak naprawdę Patrząc, że wygrałyśmy drugiego seta, to miałyśmy piłki meczowe w pierwszym. Więc to no, na pewno szkoda. No, dziewczyny grają na no, cały czas na tym naj, najwyższym poziomie. Ukraina zagra we wrześniu w turnieju finałowym w Chinach. A dziś w Warszawie Gala Olimpijskiej. Dzień dobry, kłaniam się rzeczywiście z delikatnym opóźnieniem, ale w końcu ruszyli atmosfera troszeczkę taka jak na jakimś pokazie premierowym w kinie. Światła wyłączone, ekrany rozpalone, na nich wcześniej olimpijskie symbole, A teraz taki krótki film przypominający to, co przeżyliśmy na Igrzyskach Olimpijskich Mediolan Cortina 2026 na sali, wypełnionej właściwie w każdym celu. jeśli chodzi o miejsca te dosłownie wszystkie zajęte, oczywiście główni bohaterowie naszych występów na Igrzyskach. W tym Kacpery Tomasiak. Rzadka to okazja zobaczyć Kacpra w marynarce, w koszuli, także dla, dla wszystkich będzie to pewnie jakaś dodatkowa atrakcja, a dla sportowców kolejna okazja do tego, by uczcić swoje wybitne występy na tych igrzyskach. Dodajmy, uhonorowani będą nie tylko ci medaliści, czyli Paweł Wąsek, czyli Kacpery Tomasiak i Władimir Semirunni, ale też zawodnicy z miejsc od czwartego do 8, a tych na igrzyskach we Włoszech nie brakowało. Andrzej Grabowski, dziękuję za relację. Pogoda Przewaga pogodnego nieba i tylko lokalnie na wschodzie możliwy słaby, przelotny deszcz, wieczór i noc też na ogół pogodne. Na termometrach teraz od 5 stopni na podchalu i nad Morzem do 14 na zachodzie, ale przed nami kolejna noc z przymrozkami. Na ogół od 0 do minus 3, miejscami do minus 5, a w Dolinach Karpackich do minus 8, a tylko na zachodzie i na wybrzeżu bez mrozu od 1 do 4 stopni. Klimat bardzo dobrym powietrzem oddychamy teraz w Kielcach, Malborku, Chełmie i Radzyniu Podlaskim. Poza tym jakość powietrza jest dobra, a jedynie w gutach dużych, to na Mazowszu, dostateczna. Prawie połowa prądu w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca, ale od 19 do 20 zalecane będzie oszczędzanie energii. W lasach zachodniej, północno-wschodniej i północno-zachodniej Polski panuje teraz duże zagrożenie pożarowe.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 Na Pograniczach. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Aleksandra Tykarska zapraszam na kolejne wydanie Magazynu na Pograniczach, w którym wędrujemy po terenach m, na styku kultur, pomiędzy inspiracjami, pomysłami, wydarzeniami i w różne miejsca. I tak dzisiaj odwiedzamy Estonię, gdzie trwa Tallinn Music Week. Występują tam też polskie zespoły, a relacje z wydarzenia zda Mateusz Dobrowolski. Odwiedzimy też Litwę, gdzie ostatnio ukazała się publikacja Dariusza Lewickiego, Medici Necropolis Rossa, poświęcona lekarzom i wileńskiej Rossie. Odwiedzimy też nieoczywiste tereny dzisiejszej Polski, gdzie przez wieki osiedlali się Niemcy. Właśnie im swój reportaż poświęcił Maciej Falkowski, autor ks. Książki Nasi Niemcy. Zapraszam do słuchania. A zapraszam do słuchania, tym bardziej, że dzisiaj w audycji, dzięki uprzejmości wydawnictwu Czarnym, mamy dla Państwa egzemplarze wspomnianej książki. Wysyłać SMS -y, koszt jednego, jak zawsze, złotówka plus VAT. Można do mnie pisać też bezpośrednio aleksandra.tykarska Julie, oh, too Online Benjamin i muzyka inspirowana gorącym Haiti. A propos gorąca, im bliżej maja i lata, tym więcej robi nam się zapowiedzi festiwali muzycznych. Na przykład 21 maja zaczynamy nasz radiowy festiwal folkowy Polskiego Radio Nowa Tradycja, na który, rzecz Państwa, serdecznie Państwa zapraszamy. Ale na początku maja miał też wystartować drugi w historii Music Week Poland w Warszawie. Celem wydarzenia jest jednoczenie artystów, profesjonalistów z branży muzycznej oraz przedstawicieli mediów z całej Europy. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że ten festiwal nie dojdzie do skutku, ale za to dziś w audycji odwiedzamy miejsce, które dla tej inicjatywy jest wzorem. Mowa o najważniejszej konferencji muzycznej i festiwalu showcase'owym w Europie Wschodniej, który odbywa się w stolicy, można powiedzieć, malutkiej, liczącej zaledwie milion dwieście tysięcy mieszkańców, czyli w Tallinie, w Estonii. Na Tallinn Music Week jest Mateusz Dobrowolski, który oczywiście śledzi tam najnowsze trendy i odkrycia muzyczne, ale i pyta o fenomen Wydarzenia. Co to za fenomen i jak do niego doszło? Podczas bankietu otwarcia w swoim przemówieniu znakomicie wyraziła to Awe Sofia Demelmester, szefowa organizacji Music Estonia, jednego z podmiotów współorganizujących Tallinn Music Week, którego 18 edycja rozpoczęła się w czwartek. Myślę, że do stworzenia tego wydarzenia zainspirowały nas wartości, takie jak tworzenie silnych więzi w duchu współpracy, poszanowanie różnorodności i wsparcie dla naszych lokalnych społeczności. Dziękuję Helen silnie za to, że nas tu ściągnęła. Myślę, że łączenie tych dyscyplin, którymi zajmuje się Tallinn Music Week, czyli sztuki, muzyki, filmu i innych jest naprawdę ważne, że musimy współpracować i szukać nowych możliwości działania w sektorze kultury. Gratuluję Helen stworzenia tej platformy. 18 lat Tallinn Music Week to piękny moment. Festiwal odbywa się od samego początku w Tallinie i sztab tworzących go ludzi jest bardzo stabilny. Na festiwalu gromadzą się przedstawiciele wielu międzynarodowych organizacji, a festiwal jest dumnym partnerem europejskiej organizacji Key Change, pracującej na rzecz ograniczenia dyskryminacji płciowej w branży muzycznej. Wreszcie, lokalne społeczności. Jako jedyny znany mi festiwal showcase'owy w Europie, Tallin Music Week ma swoją oryginalną formułę – Bardziej niż centralnie planowanym festiwalem z jednym dyrektorem artystycznym jest parasolem dla poszczególnych wieczorów muzycznych organizowanych przez bardzo różne podmioty. Zarówno zrzeszenia branżowe, jak na przykład Heavy Estonia, czyli związek gromadzący lokalną scenę metalową i rockową, festiwale, tutaj na przykład Williandi Folk Music Festival, zespoły muzyczne, takie jak Opus, duet Etnotechno, który przygotowuje wieczór o wdzięcznej nazwie Folktronica Stage, poszczególne kluby czy agencje koncertowe i wreszcie także partnerów zagranicznych, biura eksportu i inne organizacje. Wybór artystów występujących na festiwalu, którzy co roku zgłaszają się w setkach w ramach otwartego naboru, w tym roku było to 2198 zespołów, tego wyboru dokonują organizatorzy poszczególnych imprez. Tallinn Music Week nie tylko skutecznie wprowadził wiele estońskich zespołów na ścieżkę europejskiej kariery w poszczególnych niszach, ale przede wszystkim sprawił, że malutki kraj, Będący cały czas w toku wojny hybrydowej z Rosją, w branży kulturalnej gra ligę albo dwie ligi wyżej w stosunku do własnego rozmiaru. Tallinn Music Week nie boi się też poruszać trudnych tematów społecznych czy politycznych. Przykładem był wybór jednego z koncertów otwarcia. W sercu hipsterskiego Teliskiwi, dawnych zabudowań portowych przeobrażonych w hub klubów muzycznych, centrów kulturalnych, Daughters of Donbas to projekt opowiadający o losie porwanych przez Rosję Ukraińskich dzieci. Ich historię, ich doświadczenia chciałam opowiedzieć. Dzieci, tych jest ponad 20 tysięcy. Chcę przekazać to światu, trochę na wzór tego, co ze swoimi grafikami robi Banksy. Jestem Mariczka, jestem ukraińsko-kanadyjską piosenkarką, aktywistką, korespondentką wojenną i matką czworga wspaniałych dzieci. Na koncercie projektu Daughters of Donbass wystąpili ze mną muzycy mieszkający w Estonii. Niektórzy z nich Ukraińcy. Poszło świetnie. Na sali ludzie słuchali nas w pełnym skupieniu, a po koncercie bardzo wielu z nich podeszło do nas, aby zamienić z nami kilka słów, podziękować, dopytać o rzeczy, które ich zainteresowały. Tak estończycy okazują swój podziw dla muzyków. Teraz jest Daughters of I love to być tu. Polska scena muzyczna pozostaje jednym z najważniejszych partnerów Tallinn Music Week. W tym roku aż sześcioro wykonawców z Polski znalazło się w selekcji festiwalu. Jazzowe grupy Daltonists i Omasta, elektroniczne duo Cars, międzynarodowy projekt Rachel Talz Quartet, polsko-białoruska grupa Haida Banda, która zagrała w ramach showcase'u Willian Die Folk Festival, a dziś wieczorem europopowy duet Vegetable PL za gości w klubie f -Hone. Tallinn Music Festival w Estonii trwa, jak Państwo słyszeli sporo, bo aż sześć polskich zespołów tam występuje, co potwierdza coraz silniejsze związki kulturowe krajów europejskich. Wydarzenia festiwalu śledzi Mateusz Dobrowolski, a my sięgamy po nowy zespół z Estonii Sadu. I siada, trzy da. pole minu siluga, mida. Na dachu i kiesę na polecinu mi do gamy taki 20 minut po 18. Słuchają Państwo Jedynki. A my teraz w magazynie na pograniczach, w którym czasami staramy się jak najczęściej sięgać po tematy, o których się kiedyś nie mówiło, tematy również drażliwe i teraz właśnie taki temat nas czeka, bo wiąże się z hasłami po niemieckie i może jeszcze bardziej drażliwym, nasi Niemcy. Taki bowiem tytuł nosi niedawno wydany reportaż Macieja Falkowskiego, politologa, reportażysty, dyplomaty i podróżnika. Książka przypomina, który, przypominam dzisiaj jest dla państwa do zdobycia, wszystkich państwa, których zainspiruje rozmowa, której zaraz posłuchamy. Zachęcam do zgłaszania się po nią: 71-151 lub aleksandratykarska małpa Tutaj mogą państwo do nas pisać i smsy, i maile. W wiadomościach od razu proszę podać adres do wysyłki. Właśnie o tej książce teraz posłuchamy, a my śladem jej autora, który poniekąd wychodząc od swoich korzeni rodzinnych, przeszedł drogę poznawania powszechnych, jak się okazuje, ale nieoczywistych śladów niemieckich osadników na terenach dzisiejszej Polski. Korzenie właściwie całej rodziny zawsze mnie interesowały uświadamiać to, że, można tak w ogóle powiedzieć, że coś jest nie tak, chociaż to brzmi niefajnie, to już dużo wcześniej sobie to uświadamiałem, ponieważ o ile od strony mojego taty to była jasna historia, o której się opowiadało, nic się specjalnie nie ukrywało. natomiast właśnie od strony babci, mamy mojej mamy, były takie nie do powiedzenia. Jako dziecko coś tam słyszałem, oczywiście tego nie rozumiałem, Natomiast babcia nigdy nie opowiadała tego, pokazując jakby pełny obraz. Tylko jakieś takie wyrywki, które trudno było złożyć w jedną całość. Badały jakieś nazwy miejscowości, właśnie jakieś krótkie informacje o czasach wojennych, które nie dawały się złożyć w jedną całość. Informacja o rodzinie w Kanadzie, o tym, że moja prababcia zmarła w Niemczech, że właśnie bracia zginęli na froncie wschodnim, przyrodni bracia mojej babci. No i potem dopiero, kiedy zacząłem się tym mocniej interesować i zacząłem szukać, nawiązałem kontakt z tą rodziną w Kanadzie i powoli, powoli ten obraz zaczął się układać w jedną całość. Nie powiem, że książka jest tego efektem, bo to jest tylko takie tło, trochę taki jeden z wątków w tej książce, natomiast no na pewno był to jeden z tych elementów, które mnie pobudzał do zgłębienia tego tematu. A po co w takim razie książka? Książka jest, myślę, dla wszystkich, którzy się interesują historią Polski i chcieliby poznać takie nieoczywiste jej elementy, bo o ile o relacjach polsko-niemieckich no to wiemy bardzo dużo, to wydaje mi się, że nie wiemy dużo o Niemcach, którzy w Polsce mieszkali, którzy do Polski napływali przez wieki, którzy Polskę współtworzyli i ja sam pisząc tą książkę odkrywałem tak wiele różnych furtek, wątków dotyczących tej niemieckiej migracji przez całe wieki, że bardzo mnie to wciągnęło i wiele rzeczy sam odkryłem, bo są to historie nieoczywiste, których nam no w szkole czy poprzez filmy, poprzez kulturę taką masową nie wykłada się właśnie w ten sposób. Powiedział Pan, że Polskę współtworzyli Niemcy. To brzmi jak oksymoron z perspektywy XX wieku. No tak. Natomiast musimy pamiętać, że wcześniej ludzie trochę inaczej patrzyli na, na rzeczywistość. Te, te podziały narodowościowe nie były takie ważne. Dopiero XIX wiek postawił taką jasną granicę między narodami. Jakby w ogóle stworzył narody w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Natomiast wcześniej nie miało to aż takiego znaczenia. Liczyło się co innego. Liczyła się przynależność stanowa. Liczyła się religia, jaką religię człowiek wyznaje, czyim jest poddanym. Natomiast ludzie mówiący językiem niemieckim, wywodzący się z kręgu kultury niemieckiej, do Polski przyjeżdżali albo byli zapraszani i tutaj mieszkali. Część z nich się szybko polonizowała, część nie. Żeby sobie uświadomić jaka to była skala, to wystarczy może powiedzieć, że na początku lat dwudziestych, kiedy powstała, odrodziła się niepodległa Polska, to w granicach II rzeczypospolitej mieszkało około miliona ludzi, którzy podali w spisie powszechnym w 1921 roku, jako swój język ojczysty, język niemiecki. I nie mieszkali oni tylko na zachodzie Polski, no bo wszyscy wiemy, że Niemcy to zachód polski. Natomiast mieszkali no właściwie na całym terytorium, w różnych miejscach. Bardzo dużo ich było pod Łodzią, na Mazowszu, na Kresach, na Suwalszczyźnie, na Podlasiu, w Małopolsce. Oczywiście na Śląsku Pomorzu, w Wielkopolsce. Ale właściwie w całej Polsce mieszkało bardzo dużo Niemców albo osób pochodzenia niemieckiego, które tą świadomość swojej niemieckości zatraciły, stały się Polakami, ale no ponad milion ludzi deklarowało jako swój język, ojczysty język niemiecki. To nie jest taka powszechna wiedza w Polsce. A czy może pan powiedzieć o tym, jakie dziedzictwo kulturowe po sobie zostawili? Takie nieoczywiste, o którym dzisiaj możemy nie wiedzieć? No tak naprawdę łatwiej chyba by było zrobić takie miejsca, odznaczyć takie miejsca, gdzie nie było jakiejś obecności niemieckiej. Niemcy zaczęli napływać do Polski jako migranci w średniowieczu i to takim głębokim średniowieczu. W Kazimierz Wielki albo jeszcze wcześniej. Więc gdybyśmy chcieli tak spojrzeć, no to naprawdę właściwie każdy region miał jakiś epizod niemiecki. Albo niemieccy osadnicy w średniowieczu zakładali jakąś wieś na przykład na Podkarpaciu. Kiedy Kazimierz Wielki włączył róś Czerwoną do Polski, to to były bezludne tereny i trzeba było je zagospodarować, a że w Polsce brakowało ludzi, no to sięgano po, po Niemców i ich tutaj sprowadzano. Potem były kolejne fale. Właśnie byli Olędrzy, którzy zaczęli napojać w XVI wieku, więc gdybyśmy spojrzeli na Dolinę Wisły, to od Gdańska aż do Kozienic, taka, takie miasto powiatowe na południe Warszawy, właściwie cała Dolina Wisły, no to te, te osady występowały. Holenderskie osadnictwo aż do XVIII wieku to też cała właściwie Wielkopolska. Ale Olędrzy docierali też nad Buk w okolice Włodawy. Gdybyśmy cofnęli się do czasów zaborów, no to każdy zaborca też niemieckich osadników sprowadzał do Polski. Zarówno Austriacy w ramach tej kolonizacji józefińskiej, jak i Prusacy, którzy na przykład odebrali Kościołowi ziemię i chcieli je zagospodarować, też takich ludzi do Polski ściągali z bardzo różnych regionów Niemiec. Czyli cały właściwie zabór pruski, ten pierwszy, który sięgał aż O taką rzeką płynęli osadnicy niemieccy i też płynęli niemieccy rzemieślnicy i ludzie z kapitałem. Jak sobie obejrzymy Ziemię Obiecaną Reymonta albo przeczytamy, no to tam jest bardzo dużo przecież o Niemcach, ale tacy niemieccy fabrykanci czy rzemieślnicy nie mieszkali tylko w Łodzi. Mieszkali w Pabianicach, w Białymstoku, w bardzo różnych miejscach. Tak naprawdę w całej Polsce coś można znaleźć. Myślę, że najwięcej Oczywiście w Wielkopolsce i na Mazowszu i w okolicach Łodzi. Łódź i okolice to był taki obszar, gdzie rzeczywiście tych wiosek niemieckich było bardzo wiele i one aż do II wojny światowej zachowały taki mocny niemiecki charakter. Ale również na przykład na Lubelszczyźnie takich wsi też było bardzo dużo. To dziedzictwo nie jest często widoczne gołym okiem. czy no jest, jest widoczne, ale trzeba się trochę natrudzić, żeby je odnaleźć. Takim najbardziej widocznym to są oczywiście kościoły ewangelickie, które są też w całej Polsce. No one nie są z zasady niemieckie, to są kościoły ewangelickie. Natomiast y, gdybyśmy cofnęli się nie wiem, do początku XX wieku i poszli do takiego kościoła, no, na przykład na nabożeństwo, albo byli w tym środowisku, no to miało ono charakter niemiecki. I tak też było postrzegane przez otoczenie polskie. Więc to są te takie najbardziej widoczne i najtrwalsze, bym powiedział, ślady, które łatwo jakby zauważyć. Natomiast te ślady, które trudniej zauważyć, trochę się trzeba natrudzić, to są cmentarze, Głównie kolonistów niemieckich, też rozsiane po całej Polsce, czasami w bardzo nieoczywistych miejscach, ale one są wszędzie. W większości niestety są zaniedbane, zarośnięte, nagrobki są powywracane. Tych cmentarzy jest bardzo wiele. Jeśli ktoś chciałby zgłębić temat, to wystarczy w Google Maps sobie wpisać cmentarz ewangelicki i nagle na mapie Polski wyskoczą setki Takich miejsc rozsianych po całym kraju, ale są też inne ślady, już zupełnie nieoczywiste. Tu już trzeba uzbrojonego oka, żeby je dostrzec. To są domy domy albo gospodarstwa, w których kiedyś mieszkali Niemcy. Na przykład między Warszawą a Płockiem nad Wisłą, albo w Małopolsce, takich wsi dawnych po niemieckich jest wiele. Czasami można dostrzec różnice między okolicznymi wsiami, a właśnie takimi wsiami zakładanymi przez kolonistów, czy to holenderskich, z których wielu było Niemcami, czy po prostu niemieckich, szczególnie od końca XVIII wieku. Na przykład w Małopolsce, pod Nowym Sączem chociażby, ale też we wschodniej części Małopolski, czy na Podkarpaciu, są takie wioski, które powstawały w ramach kolonizacji józefińskiej tak zwanej. To był przełom XVIII-XIX wieku, kiedy Galicja, południowa Polska, znalazła się w składzie Austrii, to austriackie władze ściągały kolonistów niemieckich, którzy takie wsi zakładali. I oni zakładali według pewnego wzoru. Gdybyśmy w takiej wsi się znaleźli, to moglibyśmy się poczuć jak w Czechach, w Austrii, Bawarii, ponieważ one wyglądają bardzo podobnie. To są takie domy stojące szczytami do drogi, blisko siebie, budowane według jednego wzoru. Więc to jest to świadectwo materialne. Na przykład wspomniałem tutaj o Mazowszu i tym terenie nad Wisłą. To jest z kolei osadnictwo olenderskie. Ale no w większości o charakterze niemieckim. I tam z kolei warto zwrócić uwagę na krajobraz, rzędy wierzb, takich rosochatych, kanały i terpy, czyli takie sztucznie usypane wzgórza, na których budowano domy, żeby chronić się przed powodzią. To są pozostałości po tym właśnie osadnictwie niemieckim, które właśnie możemy dojrzeć, dostrzec w wielu miejscach Polski. Pana książka zatytułowana jest w charakterystyczny sposób Nasi Niemcy, co budzi emocje. Kim są dzisiaj ci Nasi Niemcy w obrazie współczesnej też Polski? Bo druga wojna światowa na pewno jest tutaj cezurą. Tak, znaczy tych Niemców, naszych Niemców, które ja opisuje w książce, większości już nie ma. To jest książka historyczna, bo ci ludzie albo zostali Polakami, są po prostu Polakami pochodzenia niemieckiego, albo z Polski uciekli, albo zostali wypędzeni po 1945 roku. Oczywiście mamy mniejszość niemiecką, przede wszystkim na Śląsku Opolskim gdzie ci ludzie no, zostali po wojnie, natomiast ja tych terenów nie opisuję. Ja opisuję ziemie, które wchodziły w skład II Rzeczypospolitej. Natomiast nie, nie te tak zwane ziemie odzyskane, ale ja tego tematu nie dotykam. Ja piszę o tych Niemcach, którzy mieszkali powiedzmy w centralnej Polsce. No i niestety, tak jak powiedziałem, jest to w pewnym sensie opowieść historyczna. Oczywiście w Polsce jest bardzo wiele osób, które mają korzenie niemieckie, ponieważ te losy układały się różnie. Niestety większość z nich przez wiele lat, a czasami nawet pokoleń, tą swoją niemieckość skrywała. Niektórzy zmieniali nazwiska, nie mówili otwarcie o tym, że mają pochodzenie niemieckie, ponieważ no, w Polsce powojennej, w czasach PRL-u mówienie o tym, że jest się Niemcem, nie było dobrym pomysłem. I ze strony społeczeństwa była duża niechęć, co jest zrozumiałe po II wojnie światowej i taka była polityka ówczesnych władz. I też trzeba pamiętać o represjach, które przede wszystkim Niemców, może nie tyle osób pochodzenia niemieckiego, tylko tych rzeczywiście Niemców, po 1945 roku spotkały. Większość z tych osób uciekła wraz z frontem. Kiedy Sowieci szli na zachód, to ci ludzie albo byli ewakuowani, albo sami uciekali, bo po prostu się bali, co będzie, kiedy przyjdą Sowieci. Ale część osób została, albo wróciła. Już po zakończeniu wojny i wobec takich osób z jednej strony były żywiołowe represje, czyli jakiś szaber, odbieranie domów, okradanie, tego typu rzeczy, które w powojennej Polsce niestety były codziennością, były powszechne, ale z drugiej strony była też polityka państwa komunistycznego zorganizowana, wymierzona w osoby pochodzenia niemieckiego, przede wszystkim takie, które podpisały Volkslistę. Taka osoba też z mocy prawa traciła cały majątek i podlegała umieszczeniu w, w takich miejscach odizolowania. Często były to obozy dawne niemieckie, koncentracyjne na przykład. Po prostu takich Volksdeutschów wyłapywano, tak mówiąc zupełnie wprost i kolokwialnie, wyłapywano i zamykano w takich miejscach, ale też takie osoby były wykorzystywane do pracy przymusowej. Czy to w ramach tych obozów, czy też prywatnie takich Niemców, takie osoby, okoliczni gospodarze, sobie wypożyczali do prac polowych. Zdarzały się takie sytuacje, że no gospodarstwo jakieś... I po prostu musiał prosić na przykład o mleko od swojej krowy, która jeszcze tydzień temu była jego krową, a nagle przestała być jego krową, więc takie osoby też potem, kiedy była taka możliwość, często z Polski wyjeżdżały. Na przestrzeni całego PRL-u były masowe wyjazdy do Niemiec. Wyjeżdżali zarówno Polacy, jak i Niemcy, ale to była, przyczyną była sytuacja ekonomiczna, natomiast takie osoby z kolei w Niemczech jeśli udowodniły, że mają pochodzenie niemieckie, na przykład podpisały Volkslistę, one były uznawane za obywateli niemieckich i mogły wyjechać, wyemigrować, dostać niemieckie obywatelstwo. Tak czy inaczej, jakaś część osób w Polsce została, natomiast no, nie są to w pewnym sensie nasi Niemcy. To są po prostu nasi współobywatele, z których część ma świadomość, że ma pochodzenie niemieckie, ale tylko niewielka część ma świadomość tego, co rzeczywiście się stało, jakich przodkowie się zachowywali w czasie wojny albo co wycierpieli i generalnie co się z nimi działo w czasie okupacji. Często w rodzinach ta pamięć nie była przekazywana, mhm. ponieważ obawiano się, no, że dziecko, nie wiem, pójdzie do szkoły i zacznie opowiadać, że mój ojciec albo dziadek służył w Wehrmachcie albo podpisał Volkslistę i wtedy mogły nastąpić jakieś nieprzyjemne sytuacje, więc to się generalnie ukrywało. Część osób wraca do tych swoich korzeni, próbuje jakoś odszukać, bo generalnie jest teraz taka moda na poszukiwanie przodków, więc to się w pewnym sensie wpisuje w taką modę. Maciej Falkowski, publicysta, reportażysta, politolog mówił o książce Nasi Niemcy, w której przedstawia historię m.in. osadników holenderskich wzdłuż Wisły, potomków głuchoniemców na Podkarpaciu i bambrów w Poznaniu. Opowiada o Ewangelikach, braciach morawskich, menonitach i wielu, wielu innych. Napisała do nas pani Helena z Społczyna-Zdroju. Mieszkam na Pomorzu w poniemieckim domu, w zrozumieniu przesiedleń. Pomogła mi książka po niemieckie Karoliny Kuszyk to też jest propozycja dla Państwa zainteresowanych tematem, a ja mam informację dla Pana Dariusza Stychów i Pani Olgi z Ostrołęki, że te egzemplarze książki nasi Niemcy, które miałam dzisiaj dla Państwa w prezencie, właśnie do Państwa powędrują. Życzę owocnej lektury. 16 minut zostało nam do 19 i na koniec audycji odwiedzamy jeszcze Litwę i Wilno i powiemy o kolejnej książce, która powstała, poświęcona jest lekarzom pochowanym na cmentarzu na Rosie w Wilnie. Jest to owoc współpracy Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rosą ze środowiskiem lekarskim w Polsce. Autorem książki jest społecznik Dariusz Lewicki, a rozmawiał z nim nasz wileński korespondent Kamil Zalewski. Jak to się stało, że powstała książka poświęcona medykom spoczywającym na Roście? Czy była taka potrzeba, czy może jest jakaś specjalna kwatera na cmentarzu na Starej Roście? 9 sierpnia ubiegłego roku na cmentarzu na Starej Roście odbyła się prezentacja dwóch odnowionych nagrobków lekarzy, która sfinansowała Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska. Po tym właśnie wydarzeniu do mnie telefonuje prezes komitetu Dariusz Żybort, no i właśnie omawiamy różne sytuacje, te wydarzenia, także zbliżenie żyjącą się kwestą pomnikom Rosy. I tak, takie padło właśnie hasło. Mówi, słuchaj, Darku, jest taka propozycja wydania słownika biograficznego medyków pochowanych na tym cmentarzu. Odniosą się do tego sceptycznie, ponieważ w tym samym czasie Opracowałem inną książkę też dotyczącą Wileńskiej Rosy, a mianowicie w której znajdą się legendy o tej, tej nekropolii, także wiersze o Wileńskiej Rosie i stare zdjęcia, więc opracowanie jednej, drugiej książki to naprawdę duże wyzwanie. No, ale tak, Darek ciągle nalegał, mówię: Słuchaj, Darko, no tam opracujmy tylko najważniejszych tych medyków, lekarzy pochowanych, będzie 50-70. Zrobiłem taki spis wstępny, no i właśnie takie rzuciłem hasło: Słuchaj, no, róbmy to maksymalnie. Maksymalnie róbmy, nie ograniczajmy się tylko do 50-60 tych najważniejszych medyków, ale ale zróbmy na maksimum. Ogółem nie było wiadomo, ile tych medyków spoczywa na tej roście. Musiałam szukać informacji, nie tylko, w nekrologach, w starych gazetach, także w wspomnieniach rodzinnych oraz w litewskiej i polskiej bazy danych zinwentaryzowane cmentarze na Rosie. Ile w sumie tutaj udało się zabrać tych nazwisk, nazwisk lekarzy? Co to są za nazwiska? Co, co to są za postacie tak przykładowo? To jest ponad 200 osób opracowanych zachowane i niezachowane pomniki nagrobne, bo niezachowanych jest 41, a zachowane właśnie te, które już to około 163 nagrobków to są różne postacie i farmaceuci, i weterynarze, i właśnie onkolodzy, i medycy, i lekarze, i dentyści i tak dalej. Warto też zaznaczyć, że przy każdym sektorze są odpowiednie mapki, na których zaznaczono, gdzie ta osoba spoczywa. Przy każdej informacji także czasami są zamieszczone zdjęcie, jak ta osoba dana wyglądała. Oczywiście udało się tylko odnaleźć 54 te fotografie w różnych źródłach, szczególnie właśnie w tych starych, w archiwum. Bardzo mnie zadziwiło jeszcze taką rzecz, że kiedy zacząłem szukać informacji, w dostępnych mi źródłach, kiedy pisałem o tej osobie w języku polskim, imię, nazwisko, na no, żadną informację nie mogłem natrafić. Kiedy pisałem w języku litewskim, też nie mogłem natrafić. Więc nie mogłem zrozumieć, dlaczego ta osoba jest pochowana, zarejestrowana, pomnik jest, a nie ma o niej informacji. Więc postanowiłem właśnie szukać też informacji, pisząc cyrylicą. Jak się okazało, że bardzo dużo część medyków, właśnie o nich informacji jest tylko w języku rosyjskim. Co to oznaczało? Że ci ludzie albo pochodzili z Wilna, z Wilęszczyzny, ale swego życia w ogóle zawodowego nie powiązali z Litwą, z Wilnem. I większość tych nawet osób... Układało swoje życie w różnych zakątkach Rosji obecnej i Białorusi. Później, kiedy ta osoba właśnie już kończyła żywot, ich krewni, bliscy transportowali po prostu ciało zmarłego tutaj na Rosę, i chowali nad tym prestiżowym nekropolii. To była jakaś y, potrzeba, potrzeba serca, y, żeby udokumentować tych medyków, tych ludzi, bądź co bądź, y, wielu na pewno zasłużonych dla świata medycyny, a także dla Wilna, Wileńszczyzny, dla tych stron. Uważam tak. Przede wszystkim y, ta publikacja jest bardzo dobra dlatego, ponieważ y, mając już zebrano informację o tych medykach i właśnie zdjęcia w jaki sposób wyglądają dzisiejsze jest stan obecny tych nagród. Grobków, to jest zachęta do odnowienia tych nagrobków, tak? I właśnie, którzy są medycy, różne organizacje, tutaj nawet na Litwie, ale najwięcej to oczywiście w Polsce. Ale także zachęta jest bodźcem dla innych historyków, dla badaczy kultury, żeby w przyszłości wydać podobne słowniki różnych innych grup, jak na przykład księży, profesorów, nauczycieli i tak dalej. Tak jak zawsze mówimy, Rossa to taka wielka księga historii, historii, historii tych ziem, historii Polski, historii Litwy również. Dariusz Lewicki, społecznik, Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rosą. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A z Dariuszem Lewickim o książce Medici nekropolis Rossa" o słowniku biograficznym rozmawiał nasz wileński korespondent Kamil Zalewski i to też dla Państwa propozycja dla wszystkich Państwa zainteresowanych historią m.in. swoich rodzin, ale także historią medycyny tej wileńskiej, której ślady, mnóstwo śladów znajdziemy m.in. w Olsztynie czy w Toruniu. To wszystko na dziś w magazynie na Pograniczach. Aleksandra Tykarska. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam w przyszłym tygodniu. They say, oh my god, I see the way you shine Take your hand, my dear, and place them both in mine You know you stopped me dead while I was passing by And now I beg to see you dance just one more time mm, I see you, see you, see you every time know my eyes, I, I like your style, you make me, make me, make me wanna cry, and now I beg to see you dance just one more time, they say, dance for me, dance for me, dance for me all, oh, I never seen anybody do the things you do before, they say. For me, move, for me, move, for me, hey And when you're done, I'll make you do it all again I said, oh my God, I see you walking by Take my hands, my dear, and look me in my eyes Just like a monkey, I've been dancing my whole life But you just back to see me dance just one more time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 never seen anybody do the things you do before they say move for me move for me move for me hey. and when you're done i'll make you do it all again they say dance for me dance for me dance for me oh i never seen anybody do the things you do before they say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 Przecież nie ma upołów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok.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 przed mikrofonem Jakub Domaracki zapraszam. Na drodze krajowej numer 25 na Pomorzu cały czas utrudnienia utrzymują się pomiędzy Białym Borem a Człuchowem, niedaleko miejscowości Kołdowo. Na kilometrze 59 ciężarówka wjechała do rowu. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Zakończyły się natomiast problemy na innej trasie pomorskiej, na drodze krajowej numer 20 pomiędzy miastkiem a Białym Borem. Tutaj w pobliżu miejscowości Pasieka na kilometrze w 179 zderzyły się dwa pojazdy osobowe. W tej chwili jestnia jest już tam odblokowana. Uwaga na ekspresowej siódemce pomiędzy węzłami Żuławy Zachód a Gdańsk Wschód. Na kilometrze 15 auto osobowe uderzyło w bariery. Mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. Ruch w kierunku Gdańska odbywa się tylko jednym prawym pasem i obserwujemy tam dosyć spore takie wieczorne spowolnienia. Zakorkowany jest Dolnośląski fragment autostrady A4 na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna. A utrudnienia utrzymują się także w Zachodniopomorskim na autostradzie A6 w pobliżu granicy w Kołbaskowie. Tutaj w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości. I wolniej jedzie się zarówno w kierunku Berlina, jak i w stronę Szczecina. 22, 513, 11, 11 to numer do Radia Kierowców. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.